dalej kocham, a stwardniałem, stwardniałem z mądrości, a nie dlatego, że przestałem kochać. Jeśli to wszystko nie działa, zostaje mi już tylko obrona poprzez miłość na odległość, czyli separację małżeńską. Z nadzieją, że się zmienisz, wrócisz, wtedy się przyjmę. I teraz ostatni element, ale najtrudniejszy, mianowicie zdrady małżeńskie, odejścia, to, że małżonek się potem z kimś innym wiąże. Co wtedy? Co wtedy? Otóż Patrząc ze strony małżonka opuszczonego, skrzywdzonego. Po pierwsze się nie mszczę. Jutro w do tylko więcej powiem, mówiąc o pojednaniu. Po pierwsze się nie mszczę. Nikomu się z nas nie wolnościć jako chrześcijanom. Jezus się nigdy nie mścił. Po drugie się branie, kiedy małżonek odchodzi. Na przykład jeśli odchodzi, wiąże się z inną osobą, to żąda na przykład alimentów, jeśli mamy Dzieci. A więc bronię się i wyciągam konsekwencje. I wtedy bronimy się przed krzywdą. Nie mścimy się, bronimy się przed krzywdą. I teraz co jest obowiązkiem tego, kto odszedł? Mianowicie nawrócenie i powrót. Nawrócenie i powrót. Jeżeli ktoś łamie przyjmie małżeńską, mąż czy żona odchodzi i ma tylko jedną drogę, jeśli chce coś z życiem zrobić. Nawrócenie i powrót. I teraz, moi drodzy, pochwalę się, że kiedy się Sychar rodził, kilka lat temu, czy na początkach Sycharu już to było, ja byłem w pewnym mieście, nieważne w którym, ale w pewnym mieście i tam prowadziłem rekolekcje dla studentów. I jednocześnie dowiedziałem się, że tam te zakonnicy prowadzą, nieważne gdzie i nieważne kto, dowiedziałem się, że jest duszpasterstwo tak zwanych małżeństw niesakramentalnych, Tam to nazywano tam, w tamtym mieście, czyli Związku To mnie, Nic do tego mi nie było, bo ja prowadziłem rekreucję dla studentów wieczorami od 19 do północy, przez 4 dni, ale będąc tam między innymi w niedzielę, dowiedziałem się, że o 16 jest msza dla tych właśnie, poszedłem tam, ukryją się gdzieś tak z boku kaplicy, jaka duża, jak tam przy kościele ogromnym, sama kaplica, właśnie była mniej więcej taka, Poszedłem tam na tą uszę, gdzieś tam się z tyłu schowałem i słuchałem kazania najpierw tego księdza. Okazało się, że on tworzył komfort trwania w cudzołóstwie. Nic, nie mówię o potrzebie nic, że, że obowiązki wobec małżonka i dzieci opuszczone, nic. Tam jakieś ogólniki, pan Józ jest dobry, przebacza, bądźcie teraz dobrzy w waszej nowej sytuacji. No coś takiego, pochwała trwania w cudzołóstwie, krótko mówiąc. A najgorsze było, kiedy przyszedł moment komunii. O czym nie wierzyłem? Oni już wiedzieli, jak to będzie. Podchodzili parami, czyli ci kochankowie parami i ksiądz miał taką dużą hostię konsekrowaną. Do, po, tutaj stał i każdą parę, nie to oddzielnie, każdą parę tak uroczyście błogosławił taką dużą hostią, parę kochanków czy którzy sobie szekpili z ich, z ich mężów czy żon. Yy, i, I wtedy no, ja poszedłem tam na plebani, zrobiłem awanturę, więc tak z uśmiechem, Temu księdzu wykarnąłem że on z tych ludzi, z siebie i z Jezusa i z, z duszpasterstwa. Po pierwsze dlatego, że już przez sam fakt, że założył grupę wsparcia dla krzywdzicieli, a nie założył grupy wsparcia najpierw dla małżonków porzuconych, skrzywdzonych, którzy trwają przy księdze małżeńskiej. księdza, najpierw Jezus bronił krzywdzonych, dopiero się zajmował nawracaniem krzywdzicieli najpierw stawał po stronie ofiar. A ksiądz zrobi odwrotnie, stawia na głowie. Nie ma grupy wsparcia w tej parafii dla małżonków porzuconych, skrzywdzonych i trwających wierności małżeńskiej. A zrobił ksiądz grupy wsparcia dla kochanków i jeszcze im nie przypomina, że mają się nawrócić. To jest naprawdę kpina. I wtedy napisałem pierwszy artykuł. W przewodniku katolickim się ukazał sporo lat temu, nie wiem, czy 6 czy 8 nie pamiętam już, w internecie się znajdzie. Właśnie na ten temat, yy, nawiązując samo na też bez nazwy miasta, w każdym razie podałem zasadę. Księża mają najpierw robić grupy wsparcia dla małżonków opuszczonych, którzy, którzy trwają w wierności małżeńskiej, a jak robią grupy wsparcia na drugim mm. miejscu, dla tamtych, grupy duszpasterskie, że, to po to, żeby tamtym pomagać w nawróceniu i w powrocie do małżonków i dzieci po powrócił do małżonków i dzieci. I ostatnio w styczniu, chyba w ostatnim styczniowym, też przewodnika katolickiego, tam jest wywiad z waszego środowiska, plus mój artykuł potwierdzający, jeszcze bardziej taki doprecyzowany, właśnie w tym, w tym dokładnie duchu. To, to z końca stycznia, to ostatni numer styczniowy przewodnika katolickiego. I teraz, co robić, kiedy, kiedy ktoś mówi, chce się proszę księdza nawrócić i co macie mówić waszym. Małżonkom, którzy was opuścili, jeśli chcą wrócić, jakie zasady podawać? Otóż bardzo precyzyjne i mocne. Dam na konkretnym przykładzie, bo wtedy najłatwiej to, to zrozumieć. Przyjechał do mnie niedawno tam jakiś pan, który mieszka w Radomiu, ma, ma zameldowanie, ale, mieszka, ale na co dzień mieszka z żoną i rodziną w Wiedniu. Ale jest radomianinem, dowiedział się tam tam prowadziłem w Wiedniu rekolekcje dla Polaków, no i tak oni przychodzili na te rekolekcje, Zaprosił na kolację do siebie ci państwo, no i przyjechał do mnie, tam on wyznał mi prywatnie, że był taki okres parę lat temu, kiedy zradzał żonę, przez rok zmieniło się to, nawrócił się, wrócił do żony. Właściwie, że nigdy nie oczy tylko ukrywał ten romans, ale potem żona się dowiedziała, on się kompletnie zmienił. Ona mi sama to potwierdza, że od tego czasu mam prawdziwego męża. Nigdy mnie wcześniej tak nie kochał, jak po nawróceniu, po powrocie. Bajka, to było 3-4 lata temu. I teraz parę miesięcy temu ten mężczyzna przyjeżdża do mnie z Wiednia Mówi, księże Marku, no chcę się w czymś doradzić. Ksiądz już zna naszą historię, chcę teraz powiedzieć, co jest na bieżąco. Mianowicie mój ten synek nieślubny ma 8 lat teraz no i niedługo pójdzie do pierwszej komunii. Ja tak myślę, jak mu tu no być trochę tatusiem, bo ja przez te 8 lat nie miałem kontaktu ani z, z dawną kochanką, ani z tym moim synkiem, którą mam z tą kochanką, no ale teraz mi sumienie sumie nie rusza. Chciałbym się tym synkiem zająć, no tak jak będę mógł. I mam pomysł, że żeby, żeby zaproponuję tej dawnej kochance żebyście mi nie wchodząc w żaden kontakt z nią bliższy, tylko tak sztywno telefonicznie, że chciałbym na przykład raz w sobotę, co soboty, na dwie godziny brać tego synka, być potem na mszy świętej tej na przyjęciu. Już nie pójdę, bo tam jest cała ta rodzina tej dawnej kochanki, ale w kościele bym był. No i bym chciał przynajmniej raz w tygodniu z tym synkiem chodzić na spacery, no i troszkę się być dla niego tatusiem. Co ksiądz to o tym sądzi? Mówi, proszę pana, fatalny pomysł. Dlaczego? Po, matematycznie wyjaśniłem. Po pierwsze, pana, kochan, dawna kochanka zrobi wszystko, żeby pana wciągnąć w romans. Z chwilą, kiedy pan będzie przychodził po synka, ona stanie na głowie, żeby pana wciągnąć znowu w romans. Zakładam, że właśnie nie da, ale będzie ją pan prowokował i ona może narobić problemów. To po pierwsze. Po drugie, żona będzie straszliwie, pana żona będzie straszliwie cierpiała, straszliwie. Jej będą się wszystkie rano otwierać nagle, te osiem lat, które Pan był wspaniałym mężem, pójdzie na darmo, żona będzie korzyła tu i teraz, że Pan idzie do kochanki po, po nieślubne dziecko, które jest dla niej przypomnieniem zdrady małżeńskiej, więc żona pana będzie straszliwie cierpiała. Pana dorosłe dzieci będą straszliwie cierpiały i w dodatku dwie córki dorosłe, młode dorosłe, Synka Pan będzie rozpieszczał? Nie będzie Pan wychowywał? Nie pomoże Pan w rozwoju? Przeciwnie, przeszkodzi. Będzie Go Pan rozpieszczał? Będzie Go Pan brał na prater, do tego wesoła miasteczka w Wiedniu, na lody i tak dalej? Nie upomnie Pan? Nie spyta o szkołę, o lekcje? Nie, nie zwróci uwagi, jak się tam nie będzie właściwie zachował kulturalnie? Przeciwnie, będzie Pan Go rozpieszczał? Po czwarte syn będzie cierpiał, widząc, że Pan jest sztywny wobec mamy jego i będzie, co, będzie jeszcze bardziej cierpiał, niż kiedy Pana nie było, bo syn potrzebuje rodziców, którzy się wzajemnie kochają. Jeśli będzie widział, że Pan przychodzi po niego sztywno, nie przytuli mamy, oddaje potem go i też nawet nie poda ręki, nie, tylko odda sztywno i, i, i nie okaże czułości mamy i w ogóle ją opuszcza, to będzie coraz bardziej cierpiał. A pan po piąte się fizycznie wykończy i psychicznie pod każdym względem. Nie wytrzyma pan tego. Będzie pan miał w domu płaczącą żonę. Będzie pan miał w domu czurki dorosłe, które będą na pana patrzeć dziwnie i z bólem. Będzie pan miał kochankę, która pana próbuje eks kochankę wciągnąć w romans. Będzie pan miał synka, którego pan coraz bardziej rozpieszcza. Będzie miał w sumienie, sumienia, że rozpieszcza. I będzie pan miał synka coraz bardziej nieszczęśliwego, bo będzie widział i mamę i tatę, ale będzie widział, że, oni, że mama i tata się nie kochają. I Pan tego nie wytrzyma. będą same nieszczęście. On posłuchał, powiedział no, księdza Marku, to są mocne argumenty, ale wie ksiądz, ja tym razem księdza nie posłucham, bo, ja, bo chyba ksiądz uznaje mam dobrą wolę, bo ten synek jest przecież niewinny, ten nieślubny, chce być dla niego tatą, w sumień mi tak mówi, moje poczucie męskości, odpowiedzialności mi tak mówi, ja za spróbuję. Może mi się udatowsko pogodzić. Nie uda się Panu, nikomu się nie udało, nie uda. Spróbuję, proszę księdza. Nie uwierzył, Miał dobrą wolę. Kierował się naprawdę szlachetny mężczyzna. Po tamtym upadku teraz naprawdę stał się szlachetny, i on naprawdę wierzył, że to mu się uda. No i dwa miesiące później przyjechał znowu do mnie yy, załamany, no, fizycznie nawet wrak człowieka. Dwa miesiące później, przy wszystko się sprawdziło, co ksiądz powiedział. Dwa miesiące wystarczyły, żebym zamienił życie w gehennę. Po pierwsze, moja kochanka dawna rzeczywiście wychodziła ze skóry, żeby mnie wciągnąć w romast. Nie miała żadnych szans, nie ze mną te numery, ale taka była perfidna, żeby się zemścić na mnie, że znalazła numer telefonu komórkowy do żony i napisał, i pisze jej sms-y co chwilę, a widzisz, teraz ja wygrałam, twój mąż do mnie wrócił, jesteśmy znowu razem. Nieprawda. On tylko sztywno, nawet jej ręki nie podał, nigdy. Teraz przychodząc po synkę i oddając, należono tego nie sprawdzić. Więc kochanka krzyczy do żony, że tak powiem, że, wy, że to ona, kochanka, wygrała. Żona wylądowała na psychotropach. Nie przetrzymała tego. Poszła do lekarza, nie mogła spać. Wpadała w, w, w emocjonalne no, straszne rzeczy. Dopisywał. Jest teraz na psychotropach żona. Córki nie chcą rozmawiać z tatą. Tato, raz, żeś zranił potwornie mamy i nas osiem lat temu, czy dziewięć. Drugi raz, czy tegoś nie dorujemy. Drugi raz Cię już niewaruje coś zrobił, więc żąda na psychotropach, córki potwornie rozbolałe, a im ślubował, że przyjmie z miłością po katolisku wychowa, córki potwornie rozbolałe, nie mogą patrzeć na tatę, synek rozpieszczony, z jednej strony rozpieszczony, z drugiej strony rozgoryczony, że tata jest sztybny wobec mamy, ten synek nieślubny. I on, ten mężczyzna, stał się wrakiem fizycznie, psychicznie, duchowo. Moi drodzy, jest tylko jedno wyjście, kiedy ktoś opuszcza małżonka, mianowicie nawrócenie i powrót do małżonka. Jeżeli jest nieślubne dziecko, czy nieślubne dzieci, płaci się sobie na alimenty, no to zwykle, jak jest romans, to na, na krzyż, w sensie, że on żonaty zdradza żonę z, z, pan, z panną, albo mężatka sobie robi romans z kawalerem jakimś, najczęściej tak jest, jeśli się pojawia, no nie najczęściej, ale w każdym razie statystycznie, statystycznie tak jest najczęściej. Natomiast niezależnie od tego, jaki jest, z chwilą, kiedy złamałem przysięgę, wszedłem w Roma, zdradziłem i mam nieślubne dziecko czy dzieci, moim obowiązkiem jest wrócić do, do, do męża czy żony i do moich ślubnych dzieci. Ktoś powie, no, ale te nieślubne dzieci są niewinne. No to trzeba było myśleć, zanim się przekazało życie. Są niewinne zasługują na pełną miłość. Ale nie masz szans im tego dać. Mamo czy tato, nie masz szans im tego dać. Dałem przed chwilą konkretny przykład. Bo jeżeli spróbujesz okazywać nieślubnemu dziecku miłość, to kosztem twojej yy, żony czy, czy męża i twoich ślubnych dzieci. Nieślubnemu dziecku, żeś nic nie, ślub, nie, nie, nie, nie ślubował. Ślubnym tak. W związku z tym, wtedy nic mądrzejszego nie możesz zrobić, jak wrócić do małżonka i twoich dzieci, a tam tylko na odległość pomaga. No właśnie zostają alimenty. Ktoś powie, no ale jedno z tych rodziców zostaje. Z chwilą, kiedy, żona, kiedy kobieta współżyje z żonatym, no to, czy z kawalerem, to się godzi na to, że będzie samotnie wychowującą matką, czy w każdym razie, że ten ktoś, z kim będzie miał dziecko, nie będzie pomagał w wychowaniu tego dziecka, bo nie współżyje ze swoim mężem. A więc nie ma lepszego, po prostu nie ma innego wyjścia. Nie ma innego wyjścia, jak, yy, zwłaszcza w, w sytuacji mężczyzny, jest to zupełnie klarowne. Jedyne, co może zrobić mężczyzna wtedy, kiedy zdradził ma nieślubne dziecko, nawrócić się, wrócić do żony i dzieci i, i płacić alimenty za dziecko. Trudniej jest, bardziej skomplikowane, jeśli to kobieta zdradza męża i ma dziecko nieślubne, no wtedy powinna się też nawrócić, wrócić do męża, jeśli ją do dzieci, i jeśli mąż się zgodzi, że ona przyjmie to nieślubne dziecko, przyniesie do domu, nie mając już potem kontaktu z dawnym kochankiem, tylko przynosząc do domu, więc będzie inna sytuacja niż ta, co ta w Wiedniu, bo ona zabiera do domu do swojego męża i do swoich ślubnych dzieci i mąż i dzieci się zgodzą, no to byłoby optymalne, jeśli ona teraz jest wierna okazji miłość mężowi. Jeśli mąż się nie zgadza, a tamten, tamto, tamten rodzic też nie chce przyjąć, to ja napisałem w jednym z artykułów, to niektórzy się oburzyli na mnie, że Chyba tylko adopcja zostaje w tej sytuacji, oddanie dziecka do adopcji. Bo inaczej rozwalam moje małżeństwo i, i, i moje dzieci ślubne. Więc nie widzę to jest, nie widzę lepszego rozwiązania. Ale to możemy jutro w szczegółach sobie wrócić do tego dyskusji. Natomiast chcę wrócić do zasad. Z chwilą, kiedy złamałeś przysięgę małżeńską, masz się nawrócić i wrócić do małżonka i dzieci ślubnych, ponosząc konsekwencje prawne, finansowe, Zdrowie, zwłaszcza jeśli są nieślubne dzieci, ale nie próbując tych nieślubnych dzieci wychowywać, bo nie dasz rady, bo przecież robił kosztem małżonka i ślubnych dzieci. Nie masz prawa tak krzywdzić. I teraz y, sytuacja, jeszcze inny aspekt, ale jutro w pytaniach na pewno do tego wrócimy, to jest, jestem pewien na kartkach i, i ustnie. Mianowicie y, sytuacja, y, kiedy, teraz mi myśl uciekła. Y, Zawsze tylko przyznaję, że mi, zawsze się przyznaję, że mi, mi się uciekła, to zaraz wraca. Aha, sytuacja, kiedy małżonek nie chce już przyjąć. Zdradziłem na przykład żonę, czy żona zdradziła męża, ma romans, chce się nawrócić, wrócić, ale małżonek nie chce przyjąć. I, i jest stąd, stąd, powiedzmy, w tym związku niesakramentalnym. I teraz zwykle księża mówią, no jeśli chcesz przystąpić do komunii w tym związku nie to nie współżyj. No i ci, którzy tam przy, przyrzekają, że nie współżyć, dostają rozgrzeszenie warunkowe i mogą przystąpować do komunii. To jest fatalny błąd. To jest fatalny błąd. Bo nie wystarczy, że, że ja z moją kochanką nie współżyję, jeśli mam kochankę, żeby pójść do komunii. Bo nawet jak nie współżyję, to dalej mam na sumieniu grzech ciężki, bo zaniedbuję małżonka, w tym przypadku byłaby żona i dzieci. Żona i dzieci. Nie okazuje miłości. Nie kocham. Łamię cały czas przedsięwzięć małżeńską. Podwójnie łamie. Raz, że zdradzam małżonka cudzołożąc, ale nawet jak przestaję zdradzać, już nie cudzołożę, dalej mam grzech ciężki, tkwię w grzechu ciężkim, bo nie kocham małżonka i dzieci ślubnych. Więc... Nie wiem, skąd się ten pomysł zrodził, że jeżeli, jeżeli, jeżeli ci cudzołożnicy nie, nie współżyją, to już mogą iść do komunii. Chwileczkę, nie mogą. I teraz sobie wyobraźcie, że, że ta żona opuszczona, na przykład nie będzie żona, bo częściej statystycznie, widzi, jak ten mąż idzie do komunii z kochanką. Może wierzy, wiedzieć i wierzy, bo powiedzmy, probosz wyjaśnił, że pani, oni mi powiedzieli, żebym pani powiedział, że nie współżyją. No, co z tego? Ale, ale mąż ma grzech ciężki, bo mnie nie kocha. Nie żona. Jak może iść do komunii? Jak ksiądz może pozwolić na komunię? On może iść do komunii pod dwoma warunkami. Że przestanie współżyć z, z, z, z kochanką i że wróci do żony. To samo żona, żeby odeszła od męża i zdradza. Jeśli chce iść do komunii świętej, musi dwa warunki spełnić. Pozu, porzuca kochanka, że tak powiem twardo i wraca do męża z miłością. A jak mąż czy żona porzuceni nie chcą już powrotu, są już tak zranieni na przykład, czy z innych powodów nie chcą już powrotu, to przynajmniej się troszczy o nich. Wysyła pieniądze, na ile ich stać, zwłaszcza jeśli ma więcej pieniędzy. Pisze list z przeproszeniami. Mężu, żona, przepraszam Cię, nie na kolanach, bo mi nie chcesz pójść do domu i masz święte prawo, tyle Cię nakrzywdziłem, to przynajmniej listownik padam przed tą na kolana, uznaję moje winy, Zaczyna, zaczynam Cię kochać, jesteś dla mnie znowu najważniejszą osobą. Wiem, masz prawo mnie nie przyjąć, ale chcę Ci to powiedzieć. Dołączam przekaz pocztowy tam na taką, na taką sumę jako symbol. Im, im, bardziej, im więcej mam pieniędzy, tym więcej wysyłam. Nawet jak ta druga strona nie ma potrzeb materialnych. Symbol, bo chcę Ci dać znak, że naprawdę się zmieniam. Przepraszam. Wiem, masz prawo mnie już nie przyjąć. Tak Cię zraniłem. Ale ja z mojej strony chcę ci okazać, że jestem radykalnie zmieniony nawrócony. i nawrócony. Wtedy być może ten małżonek opuszczony powie to może mnie odwiedzisz, może zaczniemy rozmawiać, ale ja muszę dawać takie znaki. Nie mogę być księdzem, bo księdza, no tutaj nie współżyjesz z tą kochanką, do żony nie wracam, bo ona się na mnie obraziła, a nie chce, powiedziała mi, nie chce mnie znać, no to już chyba mogę iść do komisji. Tak, możesz iść, nie możesz. Wtedy jak ksiądz się spytam, czy napisałeś list do tej żony i do dzieci, czy ukorzyłeś się w tym najpiękniejszym znaczeniu? Czy przeprosiłeś? Czy dajesz różne znaki, pamięci, wysyłasz życzenia, prezenty z tej nie okazji? Mimo, że nie masz odpowiedzi. Czy to robisz? Czy komunikujesz znowu miłość? Po, po tych latach niekomunikowania miłości. Bo jeżeli tylko powiesz, że, że, że ten pomożony że nie chce teraz z tobą rozmawiać, to się nie dziwię. Ale co ty z twojej strony robisz? Więc wybijmy tym, którzy odeszli, mit, i także tym księżom, którzy tutaj są jakoś na niedouczeniu, jest tak twardo, mit, że wystarczy, iż kochankowie nie współżyją, żeby mogli iść do komunii, mimo że nie kochają swoich małżonków, że, za, że łamią dalej przysięgę małżeńską, bo przysięgali, że, że będą kochać, a nie tylko, że nie będą zdradzać, że nie będą współżyć cudzołożnie z kimś innym. Więc to, to są zasady, kiedy pójdziemy w głąb. Wiem, to, to co mówię teraz w zależności od punktu, od sytuacji życiowej każdego z Was dla niektórych jest oczywiste, dla niektórych może być wręcz budzić opór i, i, i stawiać dziesiątki pytań. Jutro od, po śniadaniu umówmy się 945 do, do 11.45 przez dwie godziny zegarowe będziemy mogli pytać, dyskutować, więc y, y, y, refleksja o pojednaniu będzie w mszy świętej, a potem już po śniadaniu tylko godzina pytań, żeby właśnie był czas... Dwie godziny pytań, tak się nazywa, godzina pytań. Wszystkie spróbuję wyjaśniać się wątpliwości, niepokoje i tak dalej. Natomiast zasady muszą być. Muszą być bardzo jasne. Nieraz są jakieś wyjątkowe, sytuacje skrajne, można będzie jutro o nie pytać, ale to są skrajne. Natomiast biada nam, to chcę powiedzieć bardzo mocno, biada nam, jak się skupiamy na jednostkowych przypadkach, skrajnych, powiedzmy jednostkowych próbując z nich wyciągnąć zasady otóż nie ma zasad na temat sytuacji skrajnych, wyjątkowych kiedy ktoś mi przedstawi sytuację skrajno-wyjątkową mogę dać skrajno-wyjątkową podpowiedź co wtedy robić ale nie powiem idźcie i rozgłaszajcie to jako zasadę takich zasady nie ma zasady są na temat sytuacji wspólnych, a nie jednostkowych a sytuacja, na zasadę z powtórzę jeszcze raz od momentu, kiedy złożyłeś przysięgę małżeńską, zobowiązałeś się, by tą drugą osobę kochać na życie, na dobre i na złe, bardziej niż jakiekolwiek inne osoby na tej ziemi. Zobowiązałeś się, czy zobowiązałeś przyjąć i z miłością i po katolicku wychować potomstwo. I jeżeli naruszyłeś przysięgę małżeńską, jest tylko jedno. Jeśli chcesz się nawrócić, być na drodze zbawienia, być u Świętej, powracasz do małżonka i dzieci. Ponosząc potworne nieraz skutki tego, że porzucasz kochankę, kochanka, yy, który ci może serce podbił, yy, coś, że porzucasz w tym sensie, w tym sensie jest twardo, dzieci nieślubne. nie Wszystko inne jest gorsze. Nic tutaj nie wymyślimy lepszego. I jeszcze jedna taka sytuacja konkretna. Troszkę z bólem i ironią. Ja na się powiem? Jakaś pani do mnie dzwoni oburzona yy, z, nieważne, z, jakiego miasta, ale z Poza Radomia tym razem że księdza chce powiedzieć, chcę poskarżyć się na jakiegoś księdza, mojego spowiednika. Nie, co takiego? bo Ja wyjaśniłam, że jestem w stanu wolnego, nie mam kochanka, mam tylko przyjaciela, takiego znajomego mężczyznę. Czasami się spotykamy i współżyjemy, ale to są epizody. i Potem wracam do siebie i powiedziałem to na spowiedzi i ksiądz mi nie chciał dać rozgrzeszenia i powiedział, że nie mogę iść do święty. A przecież ja nie mam kochanka, nie mieszkamy pod jednym dachem. Mam tylko przyjaciela, co jakiś czas... Współżyję, ale tyle, ale ja że mieszkam samotnie. Nie mam nie ma konkubinatu. Ja mówię, proszę Pani, ale Pani co założy? Ale pani co założy? I Pani powiedziała, przed chwilą powtórzyła, że Pani nie ma zamiaru tego zmienić. I mówię, proszę Pani, niech się Pani nie dziwi, że ja się Pani dziwię, że Pani chce być u Komunii świętej, czy chce przyjmować do serca Pana Jezusa, kiedy Pani kpi sobie z Jezusa. No to chyba to jest dziwne. Pani mówi, że Jezus nie ma racji. Jezus mówi nie cudzołusza. Pani mówi, ja właśnie, że cudzołóstwo jest niczym złym. Więc pani mówi, że pani ma rację nie Jezus. Kpi pani se z Jezusa, a jednocześnie chce być pani zaprzyjaźniona z Jezusem. Rozumie pani coś z tego? Bo ja nic. Jeżeli pani se kpi z Jezusa, uważa, że Pani jest mądrzejsza od Jezusa i że cudzołóstwo yy, nie jest żadnym problemem, to trudno. Niech sobie pani tak uważa, jak pani tak uważa. Natomiast niech pani nie próbuje udawać przyjaciółki Jezusa bo Pani się z nim nie zgadza. Bo Pani się z nim nie zgadza. Więc świetnie tam ten ksiądz rozstrzygnął, ja mogę to tylko w całej pełni potwierdzić. Więc to samo... Yy, otóż jednym ze znaków, ja to napisałem w tym najnowszym artykule z końca stycznia w Przewodniku Katolickim, z ostatniego numeru styczniowego, czyli numer czwarty chyba Przewodnika Katolickiego, 2013, napisałem, że jeżeli... że jednym ze znaków, to jeszcze powiem, tego, że ktoś, kto złamał przyjęcie małżeńską, że się naprawdę nawraca... Jednym z znaków jest to, że sam uznaje, iż na razie nie jest godzin Unii Świętej. Nie domaga się komunii jakichś tam wyjątków, nic nie próbuje. Sam uznaje, czy sama uznaje. Nabroiłem, nabroiłam, to na razie mogę tylko spuścić głowę i błagać Boga o litość i o pomoc na wróceniu. I przychodzę do księdza, prosząc, żeby się zajął moim małżonkiem, moją żoną czy moim mężem i dziećmi których opuściłem, do których na razie nie mam odwagi, siły wrócić, czy na razie jestem uwikłany w więź z kochankiem, kochanką, ale przychodzę do księdza, nie żeby stworzył grupę wsparcia dla mnie, żyjącym w związku niesakramentanku, Ktoś powiedzieć, powie, proszę księdza, ja opuściłem żonę czy męża i na razie nie jestem w stanie wrócić, czy nie potrafię, czy on tak mi się pokomplikował, że na razie jestem, tu, gdzie jestem, ale niech ksiądz założy grupę wsparcia dla, dla mojej żony, mojego męża i dla innych, którzy są w takiej sytuacji. Bo ja sobie teraz uświadamiam, jak nakrzywdziłem. I, I jeżeli ksiądz nawet by zaproponował, no to może stworzy grupę wsparcia dla związków niezakramentalnych. Nie, proszę księdza. Najpierw ten, ten małżonek, powinien powiedzieć, ten, który odszedł i krzywdzi. Najpierw nie ksiądz stworzy grupę wsparcia dla tych, którzy zostali skrzywdzeni i trwają wierności małżeńskiej. A więc, jeśli mam dobrą wolę, tłumaczcie to też waszym małżonkom, jeśli są w takiej że odeszli i są na przykład w grupach tych małżeństw nieformalnych, to powiedz człowieku, mężu czy żono, jeśli masz sumienie i serce, to domagaj się od księdza, żeby waszą grupę rozwiązał, żeby wprowadził w parafii grupę wsparcia dla małżonków porzuconych i opuszczonych, niech zacznie prowadzić, a jak będzie miał jeszcze si siły i czas ten ksiądz, niech znowu waszą grupę wznowi. Ale wtedy dopiero, kiedy zacznie mieć grupę wsparcia formacyjną dla tych opuszczonych, dla nas. A, więc, a tymczasem ze strony tych, którzy odeszli, jest taka arogancja, że oni domagają się od księdza, niech się z nami zajmie, niech Kościół nas nie odrzuca, nie chcemy być drugiej kategorii. Mam draństwo, przepraszam za słowo, draństwo. Mało, że grzeszysz, to jeszcze się przywilejów domagasz. No, to jest typowe dla, dla Unii Europejskiej, która stoi po stronie katów, a nie po stronie ofiar. I to, że część księży się daje na to nabrać, to, to jest największy dla mnie ból. To jest dla mnie największy ból. Nie wyobrażam sobie, żebym na, w parafii, czy w, w, w, jakimś, w jakiejś jednostce kościelnej tworzył grupy wsparcia dla katów, nie tworząc najpierw grupy wsparcia dla ofiar. A jak krzywdziciel dla mnie przyjdzie, żądając takiej grupy wsparcia, człowieka, człowieku, jak śmiesz. Jedyne, co możesz przyjść i powiedzieć mi, księdzu, to pokornie powiedzieć: Niech się ksiądz zajmie porzuconym przeze mnie małżonkiem i dziećmi, a nie mną. To może człowiek mogę zająć na końcu. Najpierw tamtymi się zajmę. Wychowujcie też księży do tego, moi drodzy. Dlatego tak mówię twardo, żebyście też waszym księżom w parafiach, w środowiskach, gdzie jesteście, to wyjaśniali. Jak ma wątpliwości taki ksiądz, zganiajcie na mnie. Niech mnie zabiją oni was, mówiąc z śmiechem. Ksiądz Marek Dziewielski nam to wyjaśnia, proszę księdza. Możecie podawać mój adres, seminarium dowolne w Radomiu, trudno, zaryzykuję. Mówi z tą powagą. Mówi z tą powagą. Możecie się na mnie powoływać z imienia i nazwiska. Do księży, do biskupów waszych, jeśli trzeba będzie do, do biskupów dotrzeć. Nie mam żadnych oporów i, i problemów i obaw powołujcie się nami, nie, nie mówcie, że, że księdzam powinien się ksiądz zająć nami tu w parafii, są różne grupy wsparcia, a nie ma nasze, a już zwłaszcza tam, gdzie jest, jest grupa dla związków niesakramentalnych, to pójdźcie do wszystkich takich parafii w Polsce, podpowiadajcie waszym znajomym w podobnej sytuacji, do wszystkich parafii w Polsce niech pójdą, tam, gdzie wy jesteście, to wyjdźcie, tam, gdzie są inni, Wasi podłuczajcie, żeby w każdej parafii w Polsce, gdzie są grupy dużpasterstwa związków niesakramentalnych, żeby powstały w tych parafiach obowiązkowo duszpasterstwa małżonków opuszczonych, skrzywdzonych, trwających wierności małżeńskiej. A jeśli ksiądz tego nie robi, to interweniujecie u biskupów w tychże decyzjach, czy podpowiadajcie tym miejscowym ludziom. Wróćmy do normalności, do tego, że ksiądz jest najpierw po to, żeby chronić krzywdzonych. Najpierw po to, żeby chronić krzywdzonych. Dopiero po to, żeby się zajmować krzywdzicielami. Krzywdziciele też potrzebują pomocy, bo potrzebują nawrócenia, ale to na drugim miejscu. Jezus najpierw chronił krzywdzonych, a dopiero się zajmował krzywdzicielami. Mówił, I do krzywdzicieli mówi twardo, że biada ci lepiej, aby sobie wykuł oko, czy żeby ci przywiązać kamień młyski i wrzucić do, do wody niż miałbyś na przykład gorszyć malutkich, czy krzywdzić własną rodzinę. Nie? Czy krzywdzić własną rodzinę. A więc tych ostrzega Jezus, do krzywdzonych idzie, ich wspiera, chroni, nadstawia siebie, żeby ich chronić, aż, aż ci cynicy, krzywdziciele, aż postanowili go zabić. Tak się przypominał krzywdzicielom, że są krzywdzicielami, także tym u góry. A więc Kościół jest tam, gdzie najpierw staje po stronie krzywdzonych. Często mówimy, że Kościół ma być Kościołem, który chroni biednych który chroni tych, którzy nie mają co jeść organizować się jak to Świetnie, ale tak samo wszystkich skrzywdzonych, nie tylko skrzywdzonych materialnie, finansowo, ale także duchowo, moralnie. Tym bardziej, że to my księża przygotowujemy do małżeństwa. My księża decydujemy, kto spełnia warunki, żeby przyjąć sakrament małżeństwa. My księża mamy obowiązek prowadzić do szpasterstwa małżeństw i rodzin w parafiach. I jeżeli my, księże, jesteśmy świadkami urzędowymi przy ślubie i jeżeli któryś z małżonków, mąż czy żona, łamie przysięgę, to jak ksiądz mam psi obowiązek, mówiąc twardo, interweniować. Ciebie opuszczonego wspierać, a małżonka, który cię opuścił, upominać. A nie tworzyć komfort cudzołóstwa, błądzenia. Więc wyjaśniajcie to, moi drodzy, bardzo mocno. I, i, i twardo księżą powołując się na moje nazwisko. Na mnie konkretnie zmienia i nazwiska. Nie mam żadnych problemów. Yy, mogą, jak mają wątpliwości księżą, będą mnie nie napisać. Jutro podam mój e-mail. Kto notuje, to mogę już teraz podać. Yy, yy, yy, M, M. Dziewiecki od Marek Dziewiecki. Jeden wyraz. Po M nie ma kropki, ani odstępu, czy coś. M. Dziewiecki. Małpka taka jak ja. Yy, albo jeszcze ładniejsza. Yy, małpka poczta Onet.pl. poczta.onet.pl m dziewiecki małpka poczta.onet.pl Każdy, kto do, was, do mnie napisze, dostanie jakąś odpowiedź, dostanie jakiś tekst pasujący, także najnowszy. I możecie też Waszym księżom mówić, czy innym ludziom świeckim pokładać, jak ksiądz stawia opór, wyjaśnieniu interesowe, niech napisze do księdza Marka, niech się upewni, niech wejdą w kontakt, w dialog, więc możecie wszystkim podawać też ten e-mail. Poza tym są moje strony takie niezbyt profesjonalne, ktoś tam Edynburga z Edynburga założył jakiś mężczyzna, prowadziłem tam rekolekcję dla małżonków parę lat temu. Świeci się, Polacy w Edynburgu się zorganizowali, zaprosili mnie, żebym ich rekolekcję poprowadził bez żadnej pomocy żadnego księdza. No i jeden z panów, który tam uczestniczył w tych rekolekcjach, podszedł, powiedział, że jest, to było z 5 lat temu, cztery może, jest informatykiem i żeby Michał nie założył strony internetowe. To ja powiedział, no to jedyne, co mogę zrobić, podesłać panu trochę tekstów, a co pan z tym zrobi, to zrobi. No i tak powstała przez niego stworzona strona marekdziewiecki.pl, więc www. Marek Dziewiecki, jeden, jeden wyraz razem pisany, MarekDziewiecki.pl Tam jest masa moich tekstów. Jest tekst najpiękniejszej mojej książki. To jest jedyny przypadek, gdzie w internecie jest tekst całej książki. Będziecie Pamiętnik Perełki. Za chwilę się wspomnę. Tam można to przeczytać, y, cały ten tekst. No i też u góry jest też Kontakt, okienko z ty, nazwa Kontakt i tam jest mój e Gdyby ktoś zgubił, zapomniał, to na MarekDziewiecki.pl znajdzie to. Natomiast, gdy chodzi o Pamiętnik Perełki, to jest moja najpiękniejsza książka to jest książka, ma formę pamiętnika dziesięcioletniej dziewczynki. Pamiętnika, który dziewczynka zaczyna pisać, bo ta główna bohaterka, właśnie tytułowa perełka, zaczyna pisać, kiedy skończyła 9 lat, no i do, 10, do skończenia 10. roku życia. 366 dni pamiętnika. Taka jest forma. No i jedna z, z dziewcząt z mojej tak, znajomej rodziny, która miała wtedy 15 lat, jak ta książka się ukazała, ta powieść, podeszła do mnie i mówi, księże Marku, ale mnie ksiądz rozczarował. Ja wiem dlaczego? No, bo ksiądz wygląda na porządnego, uczciwego, a ksiądz zrobi coś strasznego. Mówi ta piętnastoletnia dziewczyna, bardzo żywiołowna. Dzisiaj już w końcu studia. Mówi, proszę księdza, bo ksiądz zrobił coś strasznego. Zabrał pamiętnik jakiejś dziewczynce i opublikował pod swoim nazwiskiem. To jest straszne, co ksiądz zrobił. I czy w ogóle ma wie ta dziewczynka, że ksiądz jej pamiętnik zabrał i, i opublikował, i to pod swoim nazwiskiem? Wie Madziu, bo Madzia ma na imię ta wspaniała dziewczyna. Mówię, Madziu, to ja napisałem. Ona popatrzyła mi w oczy i powiedziała, nie. Tego nie mógł napisać żaden mężczyzna. Najwspanialsza recenzja, jaką w życiu dostałem. Tego nie mógł napisać żaden mężczyzna. Mówiłem, ja napisałem. Od pierwszej do ostatniej linijki. Żadna dziewczyna mi w tym nie pomagała. To się nieźle wczułem. W każdym razie jest to książka tak radosna, że ostrzegam, jak ktoś w samobójczych będzie to czytał, nie popełnił samobójstwa. Ostrzegam. Więc, więc uczciwie ostrzegam. I jak zacznie czytać późną nocą, nie, nie przeczyta raz, będzie czytał w koło. Ostrzegam, jestem uczciwy. Pochwalę się, jak się tak chwalę na koniec. I za chwilę trochę przerwy. W jednej z parafii, gdzieś tam koło Radomia, miałem jakiś dzień skupienia, przychodzi do zakrystii mama z taką córeczką, mogła mieć z 11-12 lat, ta córeczka się chowa za mamę, taka trochę niewstydliwa I ta mama mówi, przed mną, no, no wychyl się, powiedz się co Markowi, co chciałeś powiedzieć wstydzę się, tam mówić za, za sukienki mamusi, wstydzę się, nie, ty powiedz. No i tam mi się trochę droczyli, ale nie wychyliła się, taka wstydliwa. a mówi, no dobrze, powiem za córkę. Chciała powiedzieć, że przeczytała pamiętnik perełki i powiedziała konkretnie, tam 70 coś razy, już nie pamiętam dokładnie, 70 coś razy. I wtedy się wychyliła ta dziewczynka, jedenastoletnia i mówi, a moja koleżanka to tylko 50 coś tam razy, też nie pamiętam. A ja 70 coś, powiedział tam konkretnie, nie? A potem jak ona odeszła, to dziewczynka mam mówi: A już też kilkanaście razy przeczytałam, ale pokryją, jak córka śpi. To wtedy to czytam. To jest moja najpiękniejsza książka, Pamiętnik Perełki. I jest na tej stronie, Marydziewski Pelia. Ktoś ma. A nie, dzisiaj w nocy nie patrzy, tylko W każdym razie to tak na marginesie. Otóż, moi drodzy, może podsumowując podsumowanie, a jutro w chwamili w o pojednaniu, a potem godzina pytań, chcę powiedzieć jedno. Punktem wyjścia, przemiany życia, sytuacji życiowych jest radość. Jest radość. Odzyskanie radości, więzi z Bogiem, pojednanie się z Bogiem, ale o tym będzie jutro ze sobą, z bliźnimi, według zasad, których uczy jest, ale o tym jutro. W każdym razie radość. Początkiem zbawienia, początkiem naprawy życia dla błądzących, początkiem trwania mocnego w szlachetnym życiu dla krzywdzonych jest radość. Dlatego Jezus mówi, to wam powiedziałem, aby moja radość was była i aby wasza radość była pełna. I na koniec, żeby naprawdę na koniec konkretna sama króciutko dająca egzemplifikację w głąb. Otóż niedawno trzy, trzy tygodnie temu czy cztery, tuż przed Wielkanocą, gdzieś tam prowadziłem rekoreksję do rodziców z kolei. Przychodzi do mnie jakaś pani i krzyczy na mnie. Umówiła się na rozmowę, krzyczy na mnie, wchodząc dosłownie tam do tej rozmownicy, gdzie byłem. Proszę księdza, proszę mnie nie przerywać, proszę mnie wysłuchać, ja muszę to komuś wreszcie powiedzieć. Ja pokorniutki, cichutki, skupione ona mi krzyczy na mnie, jakby miał zamiar przerywać, nie miał zamiaru. Więc, Proszę jej nie przerywać, ja muszę to powiedzieć. Niech się od mnie wysłucha. Ja pokorniutki, uśmiechnięty, spokojny, więc jakoś się powstrzymała od krzyczenia dalej i zaczął opowiadać. 24 lata po ślubie, syn 15 letni został tej szkoły właśnie, gdzie prowadził te tę i mówi, mąż mnie nie kocha. Jest okrutny, wymawia mi nawet jak jem, bo ja jestem w domu, on pracuje zawodowo. Mówi, jak wraca i widzi mnie przy jedzeniu w każdym razie, mówi to zarób sobie, a nie bierz, że za moje jadła. Mówi, do tego stopnia jest okrutny No przecież wie, że cały dom prowadzę, wychowuję syna. Yy, dzięki temu... No, no w kamer nie wchodzę w szczegóły. I nawet jak siedzi przy telewizorze, to proszę księdza tak się specjalnie ostentacyjnie odwraca. Nawet bokiem do telewizora, żeby był tylko tułem do mnie. I zaczyna mi przez dobrą godzinę, wchodzi coraz większe drobiazgi, ale zupełnie drobia, drobiazgi drobiazgowe, pokazują, że krzywo spojrzał, a że tak komentuje, no nie będę wchodził w szczegóły, się nie da. I ja na początku byłem bardzo rozgoryczony tym mężczyzną. I bym go prawie pobił, bym miał przed sobą. Ale w miarę, jak mi ta kobieta opowiadała, jak on ją gnębi i w coraz bardziej takie drobiazgi okazywała, słusznie, ale coraz większe drobiazgi z potwornym bólem, we mnie się coś zaczęło dziać odwrotnego. Pozostała we mnie złość do tego męża, bo on się miłość, ale coraz większa złość się we mnie zaczęła rodzić wobec tej kobiety, niekochanej przez męża. Nawet nie wiedziałem dlaczego. I kiedy nas skończyła, mi się samemu wyjaśniło. Ja, to było dla mnie zaskoczenie. Powiedziałem ku mojemu zdumieniu, ja nie wiedziałem, co ja powiem, czułem, że we mnie narasta złość na tą kobietę, i kiedy skończyła, powtarzam, po ponad godzinie, wchodząc coraz śmieszniejsze drobiazgi, pokazując to z potwornym no, w Stanach samobójczych prawie była, przez te drobiazgi, powiedziałem jej ko mojemu zaskoczeniu. Proszę Pani, Pani ma wielki problem. Jakim? No, że mąż mnie nie kocha. Nie, że Pani ubóstwiła męża. Że Pani ubóstwiła męża. Męża Pani postawiła w miejsce Boga. I dlatego Pani stała się, a jeżeli kogoś z ludzi ubóstwimy, jesteśmy dlatego kogoś zerem. Bo z chwilą, kiedy kogoś ubóstwimy, ten ktoś się czuje Bogiem, nie będąc Bogiem i nami gardzi. Kiedy, proszę Pani, kiedy... Mo... Ja bym sam zaskoczony, że pierwszy raz w życiu komuś tak powiedziałem. Tak twardo, zamiast współczuć, powiedziałem, proszę Pani, Pani ubóstwiła tego męża. To samo może być z drugą stroną, że mąż ubóstwił żonę. Postawiła go w centrum uwagi, wtedy musi ten ktoś rozczarować. Tylko Bóg nie rozczaruje, jeśli postawimy go w centrum życia. Jeśli w centrum życia postawimy człowieka, zawsze nas rozczaruje, a w dodatku może z nami, nami wzgardzić. Ona była w szoku. Chciała mnie chyba pobić na początku, a potem spokojnie. Chciałem, proszę Pani, proszę wrócić do normalności. Niech Pani na pierwszym miejscu postawi Boga, potem siebie, swojego syna, który na to zasługuje, na Pani mówiła, jest w porządku, swoich bliskich. Mąż ma być teraz całkiem z boku, bo mąż nie wypełnia przycięgni małżeńskiej. Wprawdzie Pani ją nie opuścił, nie bije, ale poniża, nie okazuje miłości, krzywdzi. To wszystko, co Pani powiedziała, jest słuszne. Tylko Pani to przesadnie przeżywa. Przesadnie. Pani, pani nie istnieje. Pani, nie istnieje Pani zainteresowania, nie istnieją rodzice, nie istnieje syn. Istnieje tylko ten mąż i Pani patrzy na każdego gest, spojrzenie, ton głosu. Tak jak siądzie nas przy telewizorze, w Pani wrze. No to co znaczy? To jest dla Pani Bóg. To on musi Panią zgardzić. Jak on widzi, że Pani jest tak od niego zależna, musi zgadzić. W związku z tym, niech Pani wróci do normalności, postawi Bogę na pierwszym miejscu, wróci do, do rodziców, do, do, do syna, do, postawi siebie, powróci do, do cenienia samej siebie, odzyska więzi z różnymi fajnymi ludźmi, albo nawiąże. I może się zacznie zmieniać. Jak zobaczy, że nie jest dla Pani Bogiem. Zacznie Pani być dla niego atrakcyjna. Zobaczy, że Pani jest dystansowana, niezależna od niego, że Pani w ogóle nie zwraca uwagi na jego ton głosu, bo nie zasługuje na razie na to, że Pani zwraca uwagę. I on się zmieni. Dwa dni później przyszła, tam pięć dni byłem w tej miejscowości. Dwa dni później przyszła, chciała przecież księdza już się zaczął on zmieniać. Jak wróciłam, najpierw chciałam księdza powiedzieć, ale się opanowałam, po drodze sobie uświadomiłam, że ksiądz ma rację, wróciłam do domu... I w ogóle nie patrzyłam na męża, robiłam swoje rzeczy, sobie tam podśpiewywałam coś. Co ci się stało? Ale miałem taką fajną rozmowę z fajnym mężczyzną. I wiesz, tak mi jakoś radośnie. I, i, ja, I ja do niego tyłem. On zaczął do mnie przodem. I ja w ogóle nie, nie zwracam, coś tam Najpierw jakiś złośliwie skomentował, w ogóle nie dosłyszałem i przepraszam, masz powtórzyć nie, nie, nie, nie usłyszałam. Potem widział, że ona się jakoś zmieniła gruntownie, zaczął mówić jej miłe rzeczy, ona też umojętnie, tak? ładnie wyglądał, no fajnie, że zauważyłeś po, po 24 latach, w takim razie się ładnie brała. potem następnego dnia już rano i mówi, proszę księdza, rzeczywiście się facet zmienia, rzeczywiście się, nie powiedział no facet, mój mąż, przyszła mi podziękować. A więc, moi drodzy, to też jest... To chciałem być na koniec. Jeśli Bóg będzie w naszym życiu na pierwszym miejscu, jeśli nie ubóstwimy naszego małżonka, będziemy naszej żony czy naszego męża, będziemy dla tego małżonka dużo bardziej atrakcyjni i zacznie główkować, żeby czasem nie wrócić. Największą krzywdę możemy zrobić człowiekowi, jak go przecenimy. Jak mu przyznamy za wielką rolę w naszym życiu. Jeśli małżonek bardzo kocha, to mu mówmy na głos i i stawiajmy w centrum tutaj życia międzyludzkiego. Ale Bóg i tak jest na pierwszym miejscu. Natomiast jeżeli zaniedbuje miłość, jeżeli łamie przysięgę małżeńską, ma widzieć naszą rosnącą, nie ból, tylko dystans i karcące spojrzenie. Nie będę u Ciebie żebrać o, o miłość, bo ma miłość kogoś większego niż Ty, a jedyne, co Ci powiem, nie łam Twojej przysięgi. Nie bądź mężczyzną, czy kobietą, który, czy która nie jest w stanie dotrzymać własnej przysięgi. Bo jeśli nie dotrzymujesz, to patrzę na ciebie z odpowiednim dystansem. To jest... Mnie krzywdzisz, ale ostatnio... Ten się śmieje, ten się śmiej ostatnio. Ja sobie tak poradzę, bo trwam może ze zbawienia. Z tobą będą to problemy. Więc jutro możemy do tego wrócić. Ale pamiętajcie, nie bądźcie... Mało, że jesteście skrzywdzeni, kto jest skrzywdzony, nie bądźcie żebrakami, ukrzywdzicie do Boga się idzie z bólem, Jezus, no ostatnie zdanie przy, przyrzekam, Jezus na krzyżu nie mówił do tych krzywdzicieli, przestańcie mnie krzywdzić, tylko mówi do Ojca, Boże mój, czemuś mnie opuścił. Wiedział, że Ojciec go nie opuścił, że go wskrzesi, za chwilę to wykrzyczy. w Twoje ręce daje ducha mego. Do kogo się żali krzywdzony? Do Boga. Nie do krzywdziciela. Jak się żalę do krzywdziciela, to w krzywdziciel naszej większą satysfakcję, jeszcze bardziej w wzgardzi, jeszcze bardziej nie wskrzywić. Nie żalcie się do małżonków, mężów czy żon, którzy was opuścili, którzy was krzywdzą. Żalcie się do Boga, do mądrych przyjaciół, do księdza, spowiednika, ale nie, nie do tego kogoś, kto was krzywdzi. Wobec tego, kto was krzywdzi, bądźcie z dumą, dystansem i niech was bije radość, bo was, bo na to zasługujecie. Wy jesteście szlachetnymi ludźmi, którzy w skrajnie trudnej sytuacji trwają przy Bogu i czystości. Zasługujecie na ogromne wsparcie i pozwólcie sobie przeżywać radość, którą was Jezus chce ogarnąć. Amen.